Hej, tu Flora. Dzisiaj będę mówiła o książce, którą niedawno przeczytałam, a jest to powieść Johna Steinbecka, która nazywa się Grapes of Wrath, po polsku grona gniewu. I najważniejsze rzeczy, słuchajcie, powiem na początku, no bo jeżeli ktoś będzie zainteresowany, no to sobie na pewno wygoogla i przeczyta nawet na Wikipedii to, co ja teraz chcę powiedzieć, niektóre rzeczy doczyta, sprawdzi. I nie ma co się tak, wydaje mi się, roztkliwiać nad tym. Najważniejsze rzeczy, słuchajcie. Czas powstania tej powieści, bo jest to powieść amerykańska, jest to powieść, tak zwana powieść realistyczna, została ona wydana w roku 1939. I dzięki tej książce, to Steinbeck, on zdobył niesłychaną sławę. On, ta, ta książka. Ona się przyczyniła do tego, że nawet mu przyznano nagrodę Nobla, więc nie z powodu tej książki, ale ta książka się do tego przyczyniła. Ta pozycja, o której ja dzisiaj Wam będę mówiła, znajduje się w kanonie literatury XX wieku. Jest to, słuchajcie, jest to klasyk. Naprawdę warto czytać rzeczy, które są wartościowe. Mi szkoda życia, szczerze powiedziawszy, na czytanie czegoś, czego ja w ogóle nie znam. I takie dla mnie fajna jest ta opcja zawsze demo, kiedy możesz sobie najpierw pograć, zobaczyć, czy Ci się to podoba, a potem sobie możesz ewentualnie taką grę kupić i sobie grać, tak? Tak samo mam z literaturą, tak samo mam z muzyką. Więc to jest istotne, tak? że to, ta książka, grona gniewu, ona się zalicza do literatury, no, do kanonu literatury, więc naprawdę warto zapoznawać się z takimi dziełami. Powiem wam, że ta książka, ona w samych Stanach Zjednoczonych, ona była od, odebrana, została właściwie w bardzo różny sposób, no bo ona wywołała wiele kontrowersji. Ta książkę nawet palono, dyskutowano na temat tej książki no, zarzucano jej to, że propaguje komunizm, propaguje socjalizm i no, była pod takim bardzo dużym obstrzałem ze strony, kogo mogę tu powiedzieć, konserwatystów może, czy ludzi, którzy propagowali bardziej wolnorynkowe idee polityczne, ekonomiczne w państwie. I troszeczkę ja, ja się temu nie dziwię, bo, bo książka rzeczywiście, ona Porusza troszeczkę taką tematykę właśnie tego całego systemu ekonomicznego, bo w ogóle książka została napisana w roku 1939, została wydana w tym roku i ona opisuje to, co dzieje się w czasach wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. I to, co się tam dzieje, to powiem wam przyprawa o... Ojej, naprawdę, o, to, to, no, no, to jest straszne, co się dzieje, powiem wam, bo ludzie tam umierają, nie mają pieniędzy, giną y, z biedy, szukają lepszego życia. I ta książka właśnie opowiada o historii rodziny, która wyrusza z Oklahomy do Kalifornii, ponieważ zostaje przymusowo wysiedlona z miejsca, w którym mieszka całe życie ta rodzina, w poszukiwaniu lepszego życia wyruszają. I teraz co się dzieje? Kiedy oni wyruszają, to, to, to tak jak w kinie macie takie kino drogi, no to macie podobnie tutaj w tej książce. Macie opisaną podróż tej rodziny i co się takiego dzieje podczas tej podróży. I można to teraz spokojnie, wydaje mi się, porównać do współczesnych czasów. Ta, ta, wydaje mi się, że ta książka ona w ogóle nie traci na... No, a na ta, na takim, w takim odbiorze na, jest nadal aktualna, wydaje mi się, ponadczasowa dlaczego? No bo właśnie możecie sobie wyobrazić to, jak przez co muszą, mo, muszą przechodzić na przykład ludzie, którzy chcą się dostać do lepszego kraju, uciekają z jakiegoś kraju wojny, czyli już od razu nam się rzuca mm, takie porównanie z imigrantami z ludźmi, którzy przybywają, szukają lepszego życia, nawet do Polski, powiedzmy, macie Ukraińców, przybywają do Polski, chcą tu pracować legalnie albo nielegalnie, no różnie bywa, tak? No i co się może takiego wydarzać podczas tych, tej jej, ich, tych ich podróży? Naprawdę ta książka, ona wiele tematów porusza, opisane są te realia czasy wielkiego kryzysu, Jeszcze inaczej to było, jak, jak to się nazywało? No, no nawet, słuchajcie, na zajęciach miałam, no, inaczej się nazywa to Wielka Depresja. Jest to ten największy kryzys gospodarczy XX wieku, jak się wydarzył. No na pewno, na pewno jeżeli słuchają mnie historycy, no to wiedzą, co się wtedy wydarzyło. Spadek cen na giełdzie Wall Street. Spadek cen akcji. Potem ten wielki, wielki, więc tak zwany wielki krach na Wall Street i te bankructwa, masowe bankructwa, niewypłacalność dłużników, rozprzestrzenianie się bezrobocia. Co no, ludzie umierali z głodu i, i, i nie mieli pieniędzy na nic, więc, więc poszukiwali lepszego życia. Więc to jest takie nawiązanie do tego, co się działo. I, i tutaj ym, opisuje się sytuację rodziny, Rolniczej może, tak to ujmę, więc opisywana jest sytuacja tej rodziny właśnie rolników, gdzie no mamy wiele postaci i wiele różnych wątków. Tak to się dzieje w powieści realistycznej, słuchajcie, kiedy macie wiele wątków, wiele epizodów, ale oczywiście wszystkie wydarzenia, one się dzieją chronologicznie, czyli nie ma żadnych retrospekcji, nie ma wybiegania w przeszłość, przyszłość, no nie ma zabawy z tym, tak? Tylko macie, jak gdyby, ciągłą linię wydarzeń. Oczywiście, które są, ta, ta linia, ona się ciągnie Wam bardzo chronologicznie. I możecie ją porównać, między innymi, no nie wiem, do Homera, do, do, te, do tego cyklu podróży Odysei, co się dzieje w drodze do tego wymarzonego, lepszego miejsca do życia. Powieść grona gniewu, ona została napisana w taki sposób, który nawiązywałby do tak zwanej powieści czy konwencji naturalistycznej. Czyli, no, jak to można fajnie wytłumaczyć? Jeśli, roz, jeśli mówię wam naturalistycznej, to chodzi mi o to, w jaki sposób autor się troszeczkę przygotował do napisania tej książki. Pozebrał materiał faktyczny, przygotował się do napisania tego poznał dobrze środowisko rolników, robotników rolniczych, sezonowych takich. On wiedział, jak wygląda ich praca, co oni robią. No i podróżował z tymi ludźmi. I nawet między, in między innymi no, to to robił. Więc no, naprawdę się do tego przygotował. I jest, jest wiele symbolizmu w tej książce dużo dramatyzmu, wiele się dzieje, naprawdę dużo i, i to, to, to jest taka powieść naprawdę konkretna. I tak jak ja mówię, no powieść została bardzo skrytykowana przez wiele różnych środowisk, no ale wydaje mi się, że warto do niej sięgnąć. Dlaczego warto do niej sięgnąć? Ano chociażby ze względu na postacie, na fabułę, która się dzieje. Bo ta rodzina sobie podróżuje, ona wyrusza, z, tak jak już wcześniej Wam uprzednio powiedziałam, z Oklachomy, w poszukiwaniu lepszego jutra. I tak naprawdę to macie pokazany cały przekrój tej rodziny, jak ta rodzina wygląda. To jest coś, co jest no, fascynujące dla mnie, bo macie przekrój rodziny od człowieka najstarszego, od, yy, jak to fajnie powiedzieć jest, jak macie yy, dziadka, babkę, No to najstarsza rodzina, Nestorowie tej rodziny są na jej szczeblu. Potem macie matkę ojca, macie dzieciaki. I powieść jest napisana w trzeci, w, z perspektywy jako narrator trzeci. Trzeci narrator, jeśli coś źle się. Tu, tu, ja tutaj źle mówię. Książka jest napisana z tej perspektywy narratora, który mówi do was w trzeciej osobie. O. Te, teraz mówię sensownie. Flora pięknie mówi sensownie. I co jest fajne? To są właśnie fajne te postaci. Ten cały przekrój tej rodziny. I w trakcie tej, tej, tej całej podróży, no to pewne osoby umierają, inne przeżywają. I jak ta cała długa podróż wygląda, jest świetnie, świetnie napisana. I opisana przede wszystkim. Więc macie główną, głównym bohaterem tej powieści jest Tom Joad, który no on pomimo trochę swojego takiego bardzo młodego wieku, to on wiele przeszedł, słuchajcie chłopak. No bo wcześniej tam był za jakieś morderstwo, poprzez to morderstwo był, siedział w, w więzieniu, potem z tego więzienia wychodzi, chce dołączyć do swojej rodziny, no która... Wyrusza do, no, do Kalifornii, znajduje tę rodzinę wraz z pastorem, który jest księdzem, któremu wiara. No jak to mogę powiedzieć? Ja bym to fajnie określiła, że, że człowiek, no, tak jak gdyby, no, przeszedł na, przeszedł na stronę racjonalną i stwierdził, że tak zaczyna w, tego, w to, co robi, wątpić. No ale. Jako, że wiem, że jest bardzo wiele bólu dupy o, o religię, no to pominę ten temat. No po prostu ksiądz, który utracił wiarę, były pastor. Ten pastor się wielokrotnie dopuszczał cudzołóstwa. No i tak, no tak stwierdza, że ta religia to tak nie do końca taka fajna jest. No macie tam całe tam tatę tego Joada, matkę, I, i jego brata, jego siostrę, która jest w ciąży i macie chłopaka tej dziewczyny, który tam no, będzie ojcem, ale tak no, jest fajnie, cieszy się, ale no, potem w trakcie trwania tej książki, no to w trakcie trwania książki, w ogóle co ja mówię, w trakcie czytania zobaczycie, jak on zmienia trochę takie swoje może podejście do ojcostwa, co się z nim dzieje. No, i macie co? Macie, no mówię, no rodzina full spectrum. I macie to rozpisane, co tam się takiego dzieje. Powiem Wam, że moją ulubioną postacią w tej całej książce, która wydaje mi się najwięcej tutaj rzeczy robi, to jest matka joadów. Matka joadów, i później, pod koniec, widzimy również. No, wcześniej, no, taką marzycielkę, którą była Rosa Han, tak ona się nazywała. No i ta nasza Rosa, powiedzmy, takie, ja to skrócę, bo nie będę mówiła tak przez cały czas, bo to tak długo mi. Więc ta dziewczyna, mi to mówić, ale Rosa, ona jest w ciąży i yy, widzicie przebieg tej całej ciąży, jak ta dziewczyna się zmienia podczas pewnych wydarzeń, również się zmienia. I później widzicie na koniec książki, bo uważam, że koniec książki jest... Yy, pf, no, no, no lepszego... lepszego lepszej, lepiej napisanego końca książki to ja chyba no, dawno nie czytałam. Się, dawno się nie spotkałam z tak dobrze zakończonym czymś. Bardzo dobrze skończona książka. Bardzo w ogóle sprawnie warsztatowo napisana. Ja podziwiam... Sposób opisywania tych wydarzeń, podziwiam prowadzenie fabuły, opisywanie postaci, dialogi. Tutaj zawsze coś do czegoś nawiązuje. Ja niekiedy miałam takie fazy, że bardzo byłam ciekawa, bo chciałam przeskoczyć opisy, bo już byłam tak ciekawa, że chciałam z... wiedzieć, co się dalej stanie. Yy, no ale, ale powiem wam, że no, naprawdę świetnie napisana książka. Które postacie właśnie, a propos tych postaci, ja bym powiedziała szczerze, że co mnie bardzo w tej książce ciekawi i mi się podoba to ja w ogóle uważam że w przeciwieństwie do książki o której wam mówiłam jeszcze wcześniej a była to książka zupełnie z innej bajki bo to była książka hmm, chyba głuchowskiego to ja zarzucałam autorowi to, że on to, że on nie rozumiał za bardzo nie, nie, nie, kobiet. Ja bym to powiedziała, że w ogóle o nich nie pisał. To znaczy, tak je przedstawiał tylko w taki sposób, no, e, dobra, powierzchowny, taki, i, no, nie, nie wiem, no w ogóle nie pisał wcale o kobietach. Ja się w sumie nie dziwię, no bo mężczyzna to, co on tam wie o kobietach. Tak, tak z jednej strony tak, tak mi się wydaje. No, co on tam może wiedzieć? Poniekąd. Ale no, tak bym trochę wymagała takiego... Yy, no nie wiem, ja uważam, że młody człowiek jeszcze się nauczy. Jeszcze, napi jeszcze napiszę. To tak jak, jak się mówi, słuchajcie, ja mówię często o aktorkach, albo o aktorach, że no, aj tam, nie wyszło mu, nie wyszło, no zagra jeszcze w 50 filmach, to się nauczy. I to tak, tak to wygląda. Um, że tutaj tak naprawdę, no nie ma czegoś, czego się nie da nauczyć, że właściwie, czy pisanie, czy warsztat, czy, czy, czy warsztat aktorski, czy pisarski, Czy jeżeli gracie na jakimś instrumencie, no to to wszystko jest, jest do wypracowania. Jedna z rzeczy, których się nie da do końca wypracować, to jest wydaje mi się śpiewanie, bo to wymaga jak gdyby trochę... No jeżeli ktoś jest głuchy, no to możecie uczyć i uczyć, ale nie zaśpiewa. No tak, tak według mnie tak jest. Czyli kwestia rysowania no też jesteście to w stanie opanować i tutaj to, to, to bardzo szkodzi gadanie takie, że to jest kwestia talentu. To nie jest kwestia talentu, okej. Okay. Talent się przydaje, ale uważam, że każdy potrafi się nauczyć rysować. Każdy potrafi się nauczyć grać na instrumencie. To jest kwestia tylko i wyłącznie praktyki, tak naprawdę. No ale okej, okay. odchodzimy od tematu. Znowu wracam do tej książki i do tego, że powiedziałam najpierw, że nie podobała mi się książka Głuchowskiego, bo tam te postacie kobiece, one facet nie umie w kobiety, powiedzmy to. Ten akurat, pisarz. Natomiast tutaj, yy, tutaj akurat autor w gronie gniewu, ja w ogóle dla mnie to przełom, bo ja uważam, że ja bym tę literaturę, to ja bym to, yy, ja bym powiedziała, że to, to dla mnie nawet bardzo było feministycznie mocne. Z jakiego powodu? Ano, że tutaj te kobiety poprzez to, że są takimi kobietami kobiecymi, które troszczą się o dom. Akurat matka Joadów była taką postacią, która jest bardzo silną postacią. I tak naprawdę tutaj no jej mąż, ona ustępuje pola jak gdyby mężowi zawsze, żeby to... No bo trzeba okazać szacunek mężczyźnie oczywiście, więc niech on pierwszy mówi, niech on pierwszy ma te pomysły, niech on pierwszy zaczyna. Ja mogę być tak troszeczkę w cieniu, prawda? Facet skończy... Później się w trakcie tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją, no to mężczyzna się rzeczywiście załamuje. I wtedy kto bierze na siebie całą odpowiedzialność za rodzinę i staje się tym walczącym wilkiem? No nikt inny, tylko kobiety, akurat w tym wypadku. One przejmują te role silniejszych. I to, co mi się podobało, to właśnie ukazywanie tych kobiet tutaj, nie jako jakieś dziwki, wiecie, które tam się będą puszczały na lewo i prawo i mówiły, ile to one mają wolności, tylko jako te takie odpowiedzialne, stabilne, mocne, silne kobiety w tym, jak one ten dom prowadzą i jak one się o ten dom troszczą. Jak one się o ten dom troszczą właśnie. Więc tutaj naprawdę chylę czoła i, i szanuję to, co ten facet napisał. Bo Potwierdza się poniekąd to, co ja myślę, że tak naprawdę no to tutaj, jeśli chodzi o rodzinę, no to kobiety są super pokazane, to są super ukazane. Są ukazane oczywiście też ich wady, bo to nie jest tak, że facet tylko opiewa, je, jakie one są cudowne, jakie są piękne, jakie są mądre. No nie, bo ukazuje również ich głupoty, ich głupotę pokazuje poprzez pewne określone wypadki, które się w tej książce dzieją. On to On to ukazuje i on to trochę tak, no, no... oczywiście wy możecie się z tego śmiać, no bo wypada. Z głupoty zawsze należy się śmiać, niezależnie czy powie głupotę facet czy kobieta, tak? To, to ja to widzę no, na równo, tak, po, na takiej równej szali, jak gdyby. Ale no jest coś takiego w tych postaciach. Kiedy taka nastoletnia marzycielka na koniec książki wam się zmienia i właściwie robi tak, czynność, który, o którą wy byście nie przypuszczali, że tak może dojrzeć ta y, kobieta. I to, to, jest, to jest fascynujące właśnie. To, że... Akurat, właśnie, no mówię, zwróciłam uwagi na kobiety. Zwróciłam uwagę też na Toma Joada, który jest młody i Ale pomimo młodego wieku on tam w pewnym momencie obejmuje takie przywództwo w rodzinie, bo ten ojciec się sypie i wiadomo, to wtedy ktoś musi przejąć pałeczkę. Pałeczkę przejmuje Tom i przejmuje matka, w mojej opinii, że tak, tak ja to widzę, żeby jakoś tam by, być głównym filarem tej rodziny, jakoś tę rodzinę ogarnąć, i ogarnąć, jakoś jej zapewnić byt i to jest, no mówię, te postacie, matka, tej rodziny i, i główny bohater Tom, no bardzo jak gdyby pozytywnie odbieram te postacie i to są takie postacie, które wam no dają wiele do myślenia. Sam, sama postać tego byłego pastora, no to tak o, powiem wam, tak symbolicznie i bardziej bym traktowała tę postać, ona mnie nie do końca jakoś tak zainteresowała, ale jest w porządku. I powiem wam, że ta książka naprawdę warto ją przeczytać. Chociażby z tego powodu, że zobaczycie, czy wam się zmieni wasze myślenie o imigrantach. Moje, moje myślenie o imigrantach... Okej, okay, nabrałam do nich współczucia, ale no, no, mój kor się nie zmienił. Bo nadal uważam, że jeżeli myślimy o, o innej kulturze, która miałaby wpły wpływać tutaj tak jak takie, taki, taka nawałnica, tsunami to ja nie chcę innej kultury i to, to jest tak, że te kultury się miksują. Oczywiście rozumiem, że ludzie mogą szukać lepszego jutra, mogą szukać lepszego życia jeżeli chcą pracować na legalnie, powiedzmy to, i potrzeby Polaków, to przede wszystkim, jeżeli już myślę o Polsce, byłyby w 100%, no w 100% to może nie, ale w większości zapewnione i mieliby, mieliby ludzie pracę, to wtedy okej, okay. Możemy przyjmować innych ludzi, oczywiście legalnie. Natomiast, no mówię, mam więcej współczucia do tych ludzi i zaczynam, no bardziej zrozumiałam to, że no może zaczęłam współczuć, rozumieć, ale też to nie jest tak, że ja zmieniłam swoje poglądy jakoś tak w zupełnym kierunku, poszło mi, bo przeczytałaś tę książkę i teraz co, że to, co ty sobie myślisz? No, czy ty zmieniłaś swój pogląd? Ja dlaczego go nie zmieniłaś? No, no, no nie, no. Ta książka była, też zapoznawałam się w internecie z takimi opiniami, że ta książka była również ostro krytykowana poprzez to, że ludzie mówili, że ona nie przedstawia faktów, że autor zbyt może, no powiedzmy jakby to delikatnie ująć, no wyolbrzymił problemy, no oklaków tak zwanych, Ludzi, ludzi, którzy podróżowali z Oklahomy do, do Kalifornii. Gdyby wolbrzymił ich problemy, wolbrzymił nędzę, która tam siedziała i która była. No powiem wam, nie wiem jak było naprawdę, ale, ale ja swojego, no takiego rdzennego stanowiska odnośnie przyjmowania imigrantów nie zmieniam, natomiast bardziej ich rozumiem i rozumiem. Nie mam jakiegoś takiego wielkiego kłębka gniewu we mnie. Okej, okay, no, no rozumiem jak gdyby tych ludzi. Podsumowując, co ja mogę powiedzieć o tej książce, która była palona na stosach? Bo ta książka akurat była była zakazana. Była, była bardzo, były bardzo długie, bardzo kolejki w Stanach, kiedy ludzie chcieli tę książkę zdobyć i przeczytać. Powiem wam, że ja zachęcam do czytania, w ogóle generalnie zachęcam, bo ćwiczycie sobie, słuchajcie, ten wasz tak zwany attention span, uwagę ćwiczycie, no i ćwiczycie to w, w, fokusowanie, skupianie się. Więc no, czytanie jest w ogóle super sprawą, a czytanie tej powieści, to ja chyba to tam, ona miała około 600 stron, ja to machnęłam w 3 dni, bo to naprawdę, czy dwa, bo to się tak mi fajnie czytało, że polecam. Warto jest to przeczytać, warto jest spróbować sobie wyrobić sobie opinie na pewne rzeczy i jak gdyby czytać klasyków. Klasycy są super. Polecam klasyków. No i co? No i dobra, jak macie jakieś pytania to pytajcie albo wy możecie napisać co wymyślicie, jeżeli akurat przeczytaliście tę książkę, no to co wymyślicie na, na jej temat. I co? I tyle by było na dzisiaj. Trzymajcie się, hej.